Cieszę się, kochani, że jesteśmy. Widzę dużo twarzy nowych, już się witaliśmy z niektórymi. Są też goście z zagranicy, to pozwolę sobie króciutko powiedzieć hi. <laughs> uh, all I will say is about God, how he is great, how he is good. So uh, the rest will be in Polish, but you can include in this sentence everything. God is good. Kochani, Bóg jest dobry. Amen. Cieszę się, że. A, właśnie, już wiem co chciałeś. Żebym wyciszył telefon. To wyciszam. I żebym trzymał czas. Bo tu czas też pieniądz, nie? Czas to pieniądz. Trzeba krótko. Kochani, dobra. A tak na poważnie. Bardzo się cieszę, że widzimy się w tym miejscu. Uwaga, to było podchwytliwe. Miejscu mam na myśli tutaj w cudzysłowiu, nie chodzi mi o ten budynek. Cieszę się, że widzimy się w tym miejscu w rzeczywistości duchowej. I chcę dzisiaj trochę o tym powiedzieć właśnie. Co to za miejsce? I dlaczego się cieszę, że się w nim widzimy? Zapraszam, siadajcie, bracia, Padłem na chwilkę do kuchni, dzisiaj rano, była tam Jagoda i kochani, jedno zdanie padło i to już jest pozamytane, ja mogę tylko to powiedzieć i siadać już właściwie. Brat mówi, jak to było, żeby nie spalić? A, że fajnie by było codziennie mieć spotkania z braćmi, wtedy ten czas by szybko poleciał. I Jagoda mówi, że właściwie to nie chodzi o te spotkania z braćmi, tylko żeby codziennie było spotkanie z Bogiem. Wtedy będzie dobrze. I nie wiem, czy się zgadzacie w ogóle z tym. Zazwyczaj jest tak, że ktoś tutaj staje na początku, żeby zachęcić i pobudzić braci i siostry do tego, żeby uczestniczyli w nabożeństwie w sposób szczególny, czyli żeby się modlili, śpiewali pieśni. No ja dzisiaj tego nie chcę robić w ogóle. To znaczy w takim sensie nie chcę Was zachęcać do specjalnego udziału w nabożeństwie. Chciałbym was dzisiaj zachęcić do tego, żeby mieć społeczność z Bogiem na co dzień, właśnie tak jak mówi, jak powiedziała Jagoda, że, żeby codziennie było spotkanie z Bogiem. I dlatego właśnie chcę mówić właśnie o tym miejscu, w cudzysłowiu, o tym miejscu, w którym jesteśmy każdego dnia. I dzisiaj też, tak samo jak wczoraj byliśmy, jak byliśmy przedwczoraj żeby przybliżyć tą myśl. Przypomnijmy sobie, jak Pan Jezus chodził po ziemi, gdy był tutaj. Miał taką szczególną rozmowę z pewną kobietą z Samarii, której wytłumaczył, albo przynajmniej zaczął to tłumaczenie. Słucham, coś Adaś znowu pokazuje. A, bliżej mikrofonu, dobra. Że ojciec w niebie, że Bóg szuka takich ludzi i że w ogóle przychodzą takie czasy, że nie będzie już chodziło o konkretne miejsce, ani o konkretny jakiś sposób taki, wiecie, liturgiczny. Że będzie chodziło już o to, żeby chwalić Boga i mieć z Nim społeczność w duchu i w prawdzie. I to są takie tajemnicze trochę słowa. Ale myślę, że... Historia opisana w Biblii, historia Jezusa trochę nam to przybliża i chciałbym opowiedzieć właśnie w taki sposób trochę. Gdy Pan Jezus chodził po ziemi, to przedstawiał, pokazywał, uczył swoich uczniów relacji z Nim w sposób praktyczny i pokazał to na kilku płaszczyznach. Ja tylko o dwóch bym chciał króciutko powiedzieć. Pierwsza to jest taka, mówi do ludzi, chodźcie za mną. I wiadomo, no był rabinem, wędrował w pewien sposób, kulturowo też to tak wyglądało, że ludzie za nim chodzili, krok w krok, tam gdzie on szedł, tam oni szli, on się poruszał w tym kierunku, oni szli za nim, byli blisko, czasami się oddalali od siebie, ale generalnie byli blisko i on, oni za nim chodzili. Tak pouczał ich, mówił, chodźcie za mną, chodźcie za mną, gdzie ja pójdę, tam wy pójdziecie. W innym miejscu mówi, że ja jestem drogą. Już pokazuje właściwie, że tak jakby przybliża trochę tą rzeczywistość duchową. Że możesz iść za Nim, to jest dobre, bo to tak trzeba, ale jest jeszcze coś więcej. Jest jeszcze ta myśl i ta rzeczywistość, w której my rozumiemy, że Jezus jest drogą. Drogą do Boga, drogą do Ojca, drogą do nieba. Tą drogą, którą musimy wybrać i na której musimy trwać. Potem jeszcze pokazuje, że właściwie to jest jeszcze kimś więcej niż drogą. I kimś więcej niż nauczycielem, za którym mamy podążać. Później już Biblia odsłania przed nami tą tajemnicę, że Pan Jezus dla swoich uczniów, dla swoich dzieci staje się właściwie wszystkim. Wszystkim. I jakkolwiek to nie brzmi znowu tajemniczo, to myślę, że życie z Nim i życie w Nim uczy nas, że rzeczywiście Pan Jezus jest dla nas wszystkim. Jest dla nas jedyną nadzieją, jedyną pociechą, jedynym źródłem mądrości, jedynym sprawcą zbawienia, jedynym źródłem mądrości, nauki. Jak chcemy czegokolwiek się nauczyć, żeby wzrosnąć w Bogu, to mamy to w Nim. Później jeszcze uczy nas, że przez swojego Ducha w nas zamieszkuje, że trwamy w Nim. On jest w nas, a my w Nim. To już są takie, wiecie, tajemnicze rzeczy, ale my przez życie z Nim się ich uczymy. Zaczynamy rozumieć, co to znaczy. i Naszym nie tylko obowiązkiem, nie tylko przywilejem, ale taką naszą radością i naszym... Jakby to powiedzieć, no to jest nasza rzeczywistość. Jako ludzi, którzy kochają Boga, jest to, że chcemy wzrastać w poznaniu tego, co to znaczy mieć z Nim społeczność, co to znaczy, że On będzie dla nas wszystkim. Potrzebujemy wzrastać i nie czynimy tego samodzielnie, tylko, wiadomo, czynimy to jako bracia, siostry Oczywiście w relacji intymnej, osobistej z Bogiem jak najbardziej, ale też, też wspólnie możemy się zachęcać do tego, by wzrastać i poznawać Boga. Kochani, Jezus, gdy chodził po ziemi, pojawiał się w różnych miejscach. Odwiedzał domy różnych ciekawych ludzi, czasami dziwnych, takie to było niezrozumiałe, że na przykład wstępował do domu faryzeusza. Czasem gościł u ludzi, którzy byli jego przyjaciółmi, jak na przykład w Betanii. Czasami pojawiał się w miejscu religijnym, gdzie sprawowano służbę Bogu, w świątyni, w Jerozolimie. Czasami w miejscu zupełnie jakby odległym od tego miejsca w Jerozolimie pojawiał się na przykład w Samarii, tam też gościł. Czasami odchodził na ubocze, gdzieś w miejsce odosobnienia, w miejsce puste, więc to też nam pokazuje, że Jezus nie przywiązał się do jakiegoś kawałka ziemi, w takim sensie do jakiegoś miejsca, do jakiegoś budynku, w którym powiesił sobie szyld, powiesił, ja tutaj jestem, ja tutaj mieszkam, teraz jak chcesz mieć społeczność ze mną, to przyjdź tutaj i i ja będę miał z Tobą w tym miejscu społeczność. Więc to też nam daje do myślenia, że Jezus chce mieć z nami społeczność tam, gdzie On jest. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, czy nie. Tajemnicza, tak? czy nie? Bo tak patrzę po twarzach Waszych, kochani, że albo Was trochę przynudzam, albo mówię niezrozumiale. No dobra. Społeczność z Jezusem, kochani, społeczność z Bogiem, O której chcę dzisiaj mówić, to jest podążanie za Nim, to jest bycie z Nim na każdym miejscu, gdzie jesteśmy, to jest oczywiście bycie z Nim i w Nim na tym miejscu, gdzie się wspólnie zgromadzamy. Ale przede wszystkim, i tu akcent, chodzi o to, żeby być. Z Nim, żeby trwać w Nim, żeby mieć społeczność z Jezusem, gdziekolwiek nie jesteśmy, w jakichkolwiek okolicznościach. I ktoś mógłby teraz mnie zapytać, no ale dlaczego, po co? Powiem wam tak, ze swojego, że tak powiem, świadectwa, doświadczenia widziałem i widzę na świecie mnóstwo dróg, które można wybrać. I wy pewnie też. Można wejść na drogę kariery zawodowej, naukowej. I od razu mówię, nie chodzi mi o to, że nauka czy zawód, wykonywanie zawodu to jest coś złego. Chodzi mi o to, że świat pokazuje różne drogi, na które można wejść, poświęcić się na tych drogach oddać na nich swój czas, oddać swoje życie, cały swój umysł, całą swoją siłę. Można wejść na drogę nawet religijną. Można wejść na drogę jakąś dobroczynną, dobroczynności humanitarnej, na różne drogi. I to świat wszystko, wszystkie te drogi przed nami odkrywa. Zaprasza wręcz. Nie trudno jest znaleźć drogę tak naprawdę na świecie, gdzie będziemy realizować się w taki, wiecie, sposób pełny nawet, można powiedzieć, jak w świecie się mówi. Tu się pełni, Zrealizujesz się tu w pełni. Wejdź na tą drogę, wstąp do nas, przystąp do nas, a będziesz, będziesz miał wszystko. Zrealizujesz się totalnie. Ale nam, kochani, Bóg odsłonił ze swojej łaski. Ja tak wierzę, że to z Jego łaski otworzył nam oczy i pokazał tą drogę, Taką, która w świecie jest, nie wiem, mało atrakcyjna najczęściej. Jest taka trochę ukryta, chociaż w wielu miejscach dużo się o niej mówi, ale duchowo jest zakryta. Taka droga, która często jest wyśmiewana nawet, wyszydzana. Niejednokrotnie z wami rozmawiam i słyszę, jak mówicie, jak, jak dzielicie się z tym właśnie, że no tak dzisiaj też mówił brat jeden, Zacznę rozmawiać o Bogu, to zaraz a, się śmieją ze mnie, nie? Ta droga jest niedoceniana, jest nierozumiana w ogóle. A czasami w różnych miejscach na świecie i w różnych okresach jest też srogo prześladowana. I to przecież o tym wszyscy wiemy. A mimo to trwamy na tej drodze. Mimo to decydujemy się na nią wstąpić. Nie schodzimy z niej. Dlaczego? Co takiego szczególnego jest na tej drodze? Gdyby to była jedna z takich dróg, jak ma świat, wiecie, nauka, kariera, religia, pasja, dobroczynność, to, co wymieniłem, ale ich jest jeszcze tam więcej. No i ta i droga jeszcze jest właśnie, którą jest Jezus. Gdyby to była jedna z takich dróg, warto by było na niej być? Warto być człowiekiem niezrozumiałym, wyszydzanym, wyśmiewanym, prześladowanym. Co takiego tam jest szczególnego na tej drodze? I właśnie, kochani, my to wiemy, tylko musimy się też utwierdzać w tym, że to, co wyróżnia tą drogę spośród innych, co jest właśnie szczególne, to jest Jezus Chrystus, który jest tą drogą. My czasami, wiecie, ja, ja mam takie wrażenie o sobie, nie? że Interesuje mnie to podążanie takie, tą drogą, wiecie, jak, jak nią podążać I, i dużo sobie mogę rozmyślać o tym, jak być świętym, jak być dobrym, jak Boga czcić, żeby Go chwalić, żeby Go wielbić i to wszystko są rzeczy, nad którymi trzeba rozmyślać, no bo to są takie, jakby to jest rzeczywistość tej drogi też. Ale sednem tej drogi nie jest nasze zachowanie na niej. Nasze zachowanie na niej jest wynikiem tego, że na tej drodze, że tą drogą jest Chrystus, jest nasz Pan, którego gdy poznajemy, to z tego poznania Chrystusa rodzą się nasze właśnie zachowania. Dlatego mówię, że ja nie muszę, wiecie, i myślę, że nawet nie chcę zachęcać Kościół do tego, żeby się Kościół modlił. Oczywiście możemy sobie o tym przypominać czasami, ale to nie ode mnie ta zachęta płynie. To nie jest tak, że wiecie, że stanie brat, siostra, pastor i on, ktoś, ktokolwiek sprawi w nas, że, że będziemy mieli modlitwę w sercu. To sam Pan Jezus to sprawia, kiedy się do Niego przybliżamy. Tak z czasem, krótko, dobra. Kochani, to co chcę jakby mocno podkreślić, że na tej drodze, że tą drogą jest Jezus, który ma dla nas dobrą nowinę. Świat i te inne drogi mają złą nowinę dla nas. Nie wiem, czy to widzicie, czy to rozumiecie też. Ta, ta zła nowina w świecie jest często zakamuflowana. Ona jest taka pozornie dobra. My Ci tutaj wszystko damy, my Ci tutaj wszystko zrobimy, pomożemy i tak dalej, ale końcem każdej z tych dróg jest śmierć. I jeżeli yy, tak na to spojrzymy, w świecie jest zła nowina. W Jezusie jest dobra nowina. Jezus ma dla nas dobrą wieść od samego początku. I co to jest, wiecie, co to jest za wieść, co to jest za nowina? Dlaczego my o tym sobie musimy w ogóle przypominać? Już kilka razy o tym mówiłem, staram się jakby zachęcać do tego, żeby też tak myśleć, żeby, sobie, żeby, żeby nie zapominać o tym, że świat, że te władze ciemności, że to wszystko, co jest naokoło, ta opozycja, ona będzie nas naciskała, żebyśmy zaczęli wątpić, żebyśmy zaczęli się bać, żebyśmy, nie wiem, spróbowali znaleźć czegoś innego na innej drodze. Taki jest cel tej opozycji. Żebyśmy zapomnieli, że Jezus ma dla nas dobrą nowinę. Będą siali wątpliwości. Będą wykorzystywali nasze też cielesne słabości. To wszystko w tej opozycji jest. Oczywiście, w Jezusie tego nie ma, kochani. Nie wiem, czy tak o tym myślicie, że Jezus nas nie sieje nam w serca wątpliwości. Jezus nie sieje nam w serca te strachy, wiecie, te paniczne lęki. Jezus nie nęci nas gdzieś indziej, nie prowadzi gdzie indziej, jak tylko do siebie. Nie mówi, że a tamta droga też jakoś doprowadzi was do nieba. W Nim tego nie ma. On ma dla nas dobrą nowinę. Mówi, chodź do mnie, trzymaj się blisko mnie, zobacz, ja się do Ciebie przybliżam. Tak w ogóle zaczął jakby swoje nauczanie też w ten sposób. To Królestwo Boże się do Was przybliżyło. Pokutujcie, bo możecie, bo, bo daje Wam tą szansę. To jest dobra nowina. I ktoś teraz mógłby, kochani, powiedzieć, że no dobrze, a co z bojaźnią, a co ze świętością, a co z tymi wszystkimi dobrymi uczynkami, które musimy spełniać? I wiecie, ja wam chcę jakby dzisiaj powiedzieć jedną rzecz. Nawet tą sprawę świat chce nam zniekształcić i chce nam pokazać właśnie, że te dobre uczynki to będzie dla ciebie jakiś ciężar taki, uważaj, lepiej w to nie wchodź. Świętość to jest ten trud taki, to, jest ta, to, to będzie ta ciemna strona pójścia za Jezusem, to to, że będziesz musiał być święty. Zbawienie? No, jak dojdziesz, to pogadamy. To jest ta ciemna strona i, i tak, tak świat próbuje nam te wątpliwości zasiewać cały czas, ale to dobra nowina nie na tym polega. Dobra nowina w Jezusie polega na tym, że On właśnie odwrotnie mówi, zobacz, Ty nie mogłeś być święty. Nie mogłeś. Pragniesz świętości? To mam dla Ciebie dobrą nowinę. Będziesz mógł we mnie. Ja Ci pomogę. Pragniesz dobrych uczynków? Dobrej pracy? Masz takie pragnienie? To właśnie we mnie. To ja Ci to... Ja ci, w tym wesprę, ja ci w tym wesprę, ja ci w tym pomogę. To jest dobra nowina dla Ciebie. Bojaźń. Bojaźń to nie jest przed Panem. Nie jest, wiecie, paniczny lęk przed batem. Paniczny lęk przed złym Bogiem, który na Ciebie piorun zaraz zrzuci. Bo jesteś zły. Bojaźń przed Panem mówi to. Ty w naturze swojej jesteś zły ale ja Ci poświadczam dobro. Ja Cię zbawiam i pokazuję Tobie, pokazuję nam rąbek swojego majestatu. Ale tego majestatu, wiecie, tego przyjdź do mnie. Jestem Twoim Bogiem, Twoim Ojcem. I my widzimy ten majestat i w sercach wzbudza się bojaźń Boża. Podziw, majestat. Nienawidź do grzechu. To jest dobra nowina dla nas, bo w świecie tego nie ma. Na tych innych drogach nie ma bojaźni Bożej. Na innej drodze będzie lęk przed piekłem. Będzie strach, a co to się ze mną stanie? Na drodze bez Jezusa jest panika. To nie jest bojaźń Boża. Na drodze bez Jezusa jest lęk wynikający z niepewności. To nie jest bojaźń Boża. Bojaźń Boża to jest korny, korna podstawa postawa przed Bogiem, nie ze względu na niepewność, ale ze względu właśnie na pewność, kim On jest. Często się spotykam z takimi, wiecie, zarzutami a gdzie Ty to widzisz w Biblii? I ja rozmyślnie nie zarzucam teraz cytatami ludzi, Możemy o tym rozmawiać, możemy znaleźć tą podstawę w Biblii, ale jedno wam chcę powiedzieć. Biblia uczy jednej rzeczy, której świat nienawidzi, którą świat będzie chciał wam wykraść. Że wasza świętość, wasza bojaźń, wasza radość i wasz pokój jest ze względu na dobro, które Pan wam okazał. Pomyślmy o tym w ten sposób. Ze względu na dobro, które wam okazał. W Kościele, w społeczności braci i sióstr mamy ten przywilej, że możemy wspierać się dobrą nowiną wobec siebie, nie kąsać się złą nowiną, nie walczyć ze sobą wbijając sobie igły niepewności, igły strachu, nie poniżać się nawzajem wynosząc jeden nad drugiego. Możemy wyświadczać sobie dobro, przypominając sobie o dobrej nowinie, o tym, jak Bóg jest dobry. Zaświadcz, bracie i siostro, jak Bóg jest dla ciebie dobry, a zobaczysz w drugim bracie i w drugiej siostrze podziw dla Boga, pragnienie ukorzenia się przed Nim. Ale spróbuj zasiać w drugiej osobie, strach i niepewność ze względu na swoje wątpliwości. A zobaczysz, jak to toksycznie się rozprzestrzenia później w zboże. Jak druga osoba też ze względu na Twoje wątpliwości rozłoży ręce. Ja mówię tylko o mechanizmach, nie mówię tutaj o naszych, że tak powiem, doświadczeniach, o takich mechanizmach, żebyśmy pamiętali, żebyśmy się pokrzepiali. Dlatego Biblia mówi o tym, że zachęta, wszelka zachęta, to co my nazywamy często napomnieniem. To też jest słuszna nazwa. Napomnienie. Każde napomnienie jest ku podniesieniu drugiej osoby, ku pozyskaniu. I zakończę to króciutkie wystąpionko taką klamrą. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w tym miejscu. Że jesteśmy w miejscu, w którym Jezus Chrystus nas przyjął i w którym nas chroni przed opozycją świata, przed naszą cielesnością, też nas chroni, kochani. To też jest ciekawy temat, ale ta nasza cielesność, te nasze słabości, jakby Bóg zabrał nam swoją łaskę, doszłoby do głosu i wszyscy byśmy płynęli. Bóg nas chroni też przed tym. I my wiemy, jak to się dzieje. My wiemy, że to jest przez Jego łaskę z wiary, że my chwytamy się wiarą i zaczynamy doświadczać tego wszystkiego. Wzbudza się w naszych sercach pokój, radość, ta bojaźń, o której mówiłem, podziw. Człowieka, który to ma, który tego doświadcza, nawet w cząstce jakiejś, bo ja nie mówię, że wszyscy jesteśmy tego pełni. My w tym musimy wzrastać, my się musimy w tym umacniać, ale jeżeli mamy to w cząstce, jeżeli zasmakowaliśmy dobroci tych rzeczy, to czy ja muszę takiemu człowiekowi teraz wykręcić właśnie rękę, o Adasz lubi to słowo, ja też się polubiłem, czy ja muszę wykręcić rękę, żeby kogoś sprowokować do modlitwy? Czy Bóg musi nas pchać teraz do tego, żeby przyjść do Niego? Musi czy nie musi? <śmiech> nie musi, kochani, naprawdę. Ja wiem, że, że to w sercach jest. Jedyne, czego potrzebujemy na dzisiaj, to zachęty. Nie trzeba nam więcej przychylności ze strony, Bo ze strony Boga. Nie trzeba nam więcej Jego życzliwości. Jego życzliwość jest pełna dla nas. Jego przychylność jest pełna. Biblia mówi, że On, który swojego Syna ofiarował, no jak żeby miał nam odmówić teraz jakiejkolwiek innej życzliwości czy przychylności. Bóg nam kładzie belki pod nogami? No nie. To ta nasza pielgrzymka, kochani, która jest poddana właśnie tym trudom, trudom opozycji ze strony świata, trudom opozycji ze strony cielesności. Ona wymaga... Naszego zaangażowania, wzajemnego też w Kościele, żeby się zachęcać, pobudzać. To miał być koniec? Miał być koniec, ale to wy wiecie, że to tak nie jest łatwo. Jest jeden dobry sposób na to, żeby wzajemnie wspierać się w tej pielgrzymce. Boga nie musimy instruować, co On musi robić, żeby nas, nas wspierać. On nas wspiera dobrze, daje to, co trzeba, obdarza tym, co trzeba. My musimy siebie pouczać. Jednym z tych sposobów, kochani, jest życie w otwartości i szczerości wzajemnej. Realizowane przez rozmowę, przez współuczestnictwo w naszym normalnym, codziennym życiu bracie, co u Ciebie? Wszystko dobrze. To powiedz więcej. No, dzieje się tak, że, wiesz, mam z czymś problem. Zobaczcie. Ciężko to zrobić do mikrofonu z kazalnicy. Czasami by się wymagało od kaznodziei, żeby był bardziej precyzyjny z tego miejsca. Ciężko to zrobić z tego miejsca. Ale już w innym miejscu możemy się spotkać i porozmawiać bardziej konkretnie. Mam z tym problem. Albo mam radość z tego powodu. I to przechodzi na drugiego. Masz problem? To ja cię wesprę. Jak możemy to zrobić? Ty wiesz, nie wiem. To dawo jeszcze trzeciego do tej paczki. Czwartego. I razem się modlić, razem szukać, razem zabiegać. I zaczynają się dziać właśnie rzeczy, na tej, mówię na tej drodze, w tej pielgrzymce, że idziemy razem tą drogą, na której jest dobra nowina od Boga, pełna Jego życzliwość, Jego opieka, Jego ochrona i wszystko, co może nam dać do serca. Pokój, radość, bojaźń, świętość, wsparcie we wszystkim, błogosławieństwo. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy za Pana Jezusa, który jest drogą, prawdą, życiem, przez którego, jedynie przez którego mamy przystęp do Ciebie, do Twojego życia, do bogactwa Twojej chwały, zaopatrzenia, błogosławieństwa. Dziękujemy za otwarcie przed nami tej nowej, żywej drogi. Modlimy się, by się dzisiaj, każdemu z nas to słowo pokrzepienia, posilenia, zachęty, wzmocnienia, byś dał nam radować się w to, by zbliżać się do Ciebie i doświadczać w coraz większej i większej mierze Twojej wspaniałości, Twojej hojności, Twojego miłosierdzia, Twojej łaski. Prosimy o działanie Twojego ducha w naszych sercach. Dajam Panie, Panie przeżywać Twoją bliskość, Twoją przychylność. To wszystko, czym nas Cholę, łaskawie darzysz w Jezusie Chrystusie. W Jego świętym imieniu, gdy Ciebie otwieramy przed Tobą nasze serca i prosimy, byś kontynuował swoje dobre dzieło w każdym z nas, abyśmy też byli błogosławieństwem i zachętym dla siebie wzajemnie i ludzi Panie, też chcę Ci dziękować za to, że w taki cudowny sposób pozwoliłeś nam przyjść do Że otworzyłeś nasze oczy, które były ślepe na Twoją cudowność. Że dałeś nam serca, które już potrafią przejąć się tym, kim Ty jesteś. Które potrafią reagować na Twoje. Polecenie, głos. Nie te kamienne serca, które były znieczulane, które były martwe. Nie te oczy, które nic nie widziały, te uszy, które nic nie słyszały. Teraz twoje łaski powołałeś nas do życia w bliskości z sobą. Chcę Ci za to dziękować, bo wiemy, że nas, przez to nas uratowałaś od śmierci wiecznej. Właśnie przez to, że nas wykupiłeś ukryłeś nas w sobie my jesteś dla nas właśnie taką arką, takim ratunkiem dzięki któremu nie poczytałam na nasza nieprawność, nasza niesprawiedliwość No chcę ci dziękować, że zapłaciłeś za nas ten opór, nasz nas spłaciłeś i teraz zapraszasz nas do tego, byśmy byli w tobie, w tobie Ty w nas blisko. Panie, tej, tej bliskości potrzebujemy. cię w sensie też przeprosić za każdy krok, który kieruje w inną stronę. Za każdą myśl, która udaje się zwieść skradni podstępnemu głosowi zewnętrznym przeciw. Panie wierzę, że Ty masz moc podnieść w tym momencie. Wierzę, że masz już to pragnienie Panie zrozumieć jeszcze bardziej, jak Tobie służyć na tej drodze. Daj zrozumieć jeszcze bardziej, jak się do Ciebie Pani Panie, proszę Cię za siebie, za moich bliskich, Panie, za no, wszystkich. Proszę Cię, o których, których wiem, których znam, którzy się Tobie chcą podobać. Panie, na ten świat, który ginie, też wierzę, że jest w Twoich rękach. No, dlatego nie lękam się, Panie, że zadzieje się jakaś niesprawiedliwość. Wiem, że Ty dobrze Panie w swoim światem, że Ty znasz tych, którzy do Ciebie należą, że Ty też przygotowujesz przyszłość na każdego człowieka. I będzie to sprawiedliwość i łaska w Panie w Twoich jaka wszystko Dzięki Panie Boże za możliwość bycia w miejscu, gdzie ty jesteś na pierwszym miejscu i tak można się żeby to, co nas prowadzi, co nas, hmm, co nami kieruje, żebyś to Ty był Panie nie jakieś inne rzeczy, nawet dobre, ale hmm, jeżeli nie jesteśmy, nie rozumiemy co jest istotą, to możemy też się pogubić na tych dobrych rzeczach. I hmm. tak się może, właśnie, żeby to co wydaje mi się, brat, mogło powiedzieć, to to, że nasza społeczność z Tobą jest tym, co jest najważniejsze, hmm. bez czego hmm. nasze chrześcijaństwo jest nietrafieniem w kół. Panie, jest mody się o lepsze poznanie Cię, lepsze poznawanie Ciebie i doświadczanie, i zachwycenie się dla każdego z nas, którym jesteśmy. Amen. Amen. Wysłuchajcie Pana na życie. Grali na parkie od 10 stron. A jeśli warto by było Pięknie wybrali się na twylach, tysiąc okrzyki, bo odsuwał Pana prawo. Wszystkiego czynnego nie On pochwalił osiedli i stoi w nim. Jego ziemia jest pełna jego własności. Dzięki słowu Pana miłusa z pełną Nieniem pusty jego podlegał całego wojska. On zabrał wody morskie w układu. On włożył swych słońca w bezdenne przepaści. Nie chcę, ziemia a boi się Pana. Niech drżą przed nim wszyscy mieszkańcy i do Bo on rzekł i to wszystko się stało. On rozkazał, że to było zbyć. Pana Pan rozwiewa zamiary narodu, Uchyla zamysły ludów. Nieważnymi czynni rachunek władców. A postanowienie Pana trwa na dni serca z pokolenia na pokolenia. Szczęśliwy nawet, którego do jest. in the summer. Wiemy, Panie, że wszelka zdolność, umiejętność w żeby dojrzewać w tym ciele, pochodzi od Ciebie również. Dlatego Panie chcemy Ciebie prosić, zabiegać z rogliwością każdego dnia, Ucz Panie nas. Jak usługiwać sobie wzajemnie, jak wspólnie iść tą drogą. Jak wspólnie, Panie, być ciałem Twoim, jak się to wykorzystało. Amen. Amen. Skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobre. Szczęśliwy człowiek, który na nim opowiada swoją nadzieję. Życie poleży Panu na poświęcenie, bo w tym się Pana na mnie zaznał zbieg. W podacie w się czeka? Potrzebujemy tego dzisiaj, tak jak potrzebowaliśmy wczoraj i jutro będziemy potrzebować. Pieniędzy. Aż do czasu, kiedy staniemy przed, przed Tobą twarzą w twarz Boże. Pomóż nam, Panie. Boże, pomóż nam nie ojczyni za Chrystusa. Potrzebujemy tego naprawdę. Amen. Amen. Panie, dziękuję Ci, że ujawiłeś się jako ten, na którym można ulegać. Chwała. Jako ten, który nie jest zmienne, prorozmienne, kapryczne, Panie, Ty powiedziałeś, żeby Tobie uwierzyć, powiedziałeś to do naszego serca, mm. do rozumu, do, do uszu, Panie, do naszej duszy, żeby całą ufność w Tobie położyć, Panie, jeśli jest coś innego, co mogłoby tę ufność zmącić, jakim Ty byś powiedział, to, nie ma być Panie, Panie, chcę się przepraszać i za każdym razem moje myśli zwątpią właśnie w to, że Ty jesteś moim zwolennikiem. Panie Ty wierzy, że prowadzimy też bój, po to by się to podobać. Chroniąc się w Tobie, Panie, możemy też Ciebie z ufną wiarą prosić, żebyś pomocy, dopomógł tego, żebyś usługał Panie. Złe, niegodne zachowania myśli. Chroniąc Panie przed tym. Oto też cię proszę z tą samą utnością Pani, do której mnie zapraszasz. Pan Pani Pan Pan. Ciebie Panie, który jesteś jedynym, prawdziwym, żywym Bogiem, Stwórcą wszystkich rzeczy. Bogiem, przed którego obliczem stanie każdy człowiek i zda sprawę ze swego życia. Bogiem, który w swej miłości dał swego Syna, aby ratować ludzkość. Aby ratować tych wszystkich, do których kieruje to wezwanie, wierz i żyj. Dziękujemy Tobie, Boże, że umiłowałeś ten grzeszny świat, nie odrzuciłeś nas, ale uczyniłeś wszystko, aby dać nam życie. Modlimy się, by żywa, prawdziwa, zbawcza wiara była w naszych sercach, aby nikt z nas nie był człowiekiem, który wmawia coś w siebie, który oszukuje samego siebie, aby nikt z nas nie był zgubionym religijnym człowiekiem. Daj, Panie, byśmy prawdziwie znali Ciebie, znali Twój głos i podążali za Tobą. Mów do nas, kochany Panie, daj nam uszy do słuchania, wrażliwe serca, aby Twe Słowo mieszkało w nas, oświecało nas i prowadziło nas. Amen. Usiądźmy, kochani. Witam wszystkich bracia, siostry, mili goście z różnych stron. Jesteśmy u końcówki rozważania listu apostoła Pawła do Filipian. Na przestrzeni miesięcy czytaliśmy kolejne fragmenty tego listu i rozważaliśmy ich przesłanie do nas. Oczywiście pierwotnie do Filipian, ale również do Kościoła wszystkich wieków. Dlatego, że Bóg zawarł również te słowa, w swojej świętej księdze, którą zostawił Kościołowi, abyśmy z niej czerpali naukę, życie, poznawali Boga, podobali Mu się, postępowali tak, jak On tego oczekuje. I przeczytamy po raz trzeci fragment z czwartego rozdziału od 10 do 19 wiersza. Otwórzcie proszę ten fragment.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 Mówię to nie z powodu niedostatku, bo nauczyłem się być zadowolony z tego, co mam albo poprzestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem być uniżony, dosłownie Paweł mówi, umiem być w niskiej pozycji, umiem także obfitować wszędzie i we wszystko, Jestem wtajemniczony albo jestem gotowy na każdą sytuację. Znam sekret radzenia sobie we wszystkim. We wszystkim jestem wyćwiczony. Mówi, umiem być nasycony i umiem głodować. Umiem obfitować i być w niedostatku. Wszystko mogę, w tym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 nie stał się wspólnikiem w dawaniu i przyjmowaniu, dosłownie na rachunku rozchodu i przychodu. Tylko Wy jedyni. Bo i do Tesalonik raz i drugi posłaliście mi na moje potrzeby. Nie, żebym pragnął daru, ale pragnę plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Innymi słowy tutaj Paweł mówi, pragnę owocu rosnącego na waszym rachunku. A odebrałem wszystko i mam nadmiar, więcej niż mi potrzeba. Jestem zaopatrzony, biorąc od epafrodyta to, co posłaliście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 I w tym fragmencie omawialiśmy sześć kluczowych elementów chrześcijańskiego dawania i otrzymywania. Ponieważ nie każde dawanie i otrzymywanie w Kościele niestety jest tak, jak powinno być. Jest wiele naciągania w Kościele. Jest wiele niewłaściwego akcentu położonego na wyciąganie od ludzi pieniędzy. I też są ludzie, którzy w Kościele wykorzystują pewne fragmenty Bożego Słowa, naukę Bożego Słowa na ten temat, nie żeby szukać Królestwa Bożego, nie żeby inwestować i budować Królestwo Boże, ale żeby napychać swoje własne kieszenie i wygodnie sobie żyć na kościelnej posadce. Więc o tym staramy się tutaj uczciwie mówić, rozważać to, patrzeć, w jaki sposób Pismo Święte mówi o naszym stosunku do tego, co mamy i, i rozporządzania tym, co Bóg nam dał. W taki sposób, żeby wielbić Boga i w taki sposób, żeby Jego Królestwo rozwijało się przy naszym współudziale. O tym Paweł tutaj mówi. I omówiliśmy cztery elementy tego fragmentu, czyli wdzięczność, którą Paweł wyraża za wsparcie, które Filipianie mu okazali, jego zadowolenie we wszystkim, we wszystkich okolicznościach, bez względu na to, jak mu się powodzi i pokazaliśmy, że to jest chrześcijańska droga, po trzecie mówiliśmy o współuczestnictwie Filipian i w ogóle Kościoła chrześcijan w dziele Ewangelii poprzez finansowe zaangażowanie w służbę Kościoła. Kolejnymi trzema elementami jest owocność, uwielbienie Boga i Boże zaopatrzenie tych, którzy są ofiarnymi dawcami. Na początku tego listu, w pierwszym rozdziale i 25 wierszu, Paweł powiedział Filipianom, że trudzi się nad ich postępem i radością w wierze. To są dwa elementy, które powinny towarzyszyć duchowemu rozwojowi każdego człowieka. Postęp. Posuwanie się do przodu, rozwój, dojrzewanie i radość w wierze. Tak jak tutaj na początku Paweł mówi, jesteśmy odbiorcami dobrej nowiny. My mamy powód do radości w Chrystusie. Dlatego Paweł nie nudzi mu się powtarzać w tym liście, radujcie się. Radujcie się zawsze, radujcie się we wszystkim. To nie oznacza, że zawsze mamy przyklejony uś uśmiech do twarzy. Czasami z naszych oczu płyną łzy. Jest wiele powodów do wzdychania i smucenia się i to też musi mieć miejsce w naszym życiu. Ale w Panu, w Jezusie Chrystusie mamy źródło radości zawsze i wszędzie. Więc nie radujemy się we wszystkich naszych okolicznościach, Wiele z nich nas niepokoi, smuci, wiele z nich napawa nas obawą, ale przychodząc z tym wszystkim do Jezusa, składając to wszystko w Jego ręce, ufając w to, że On we wszystkim współdziała ku Dobremu z tymi, którzy Go miłują, mamy powód do radości zawsze i ta radość winna też się w jakiś sposób objawiać w naszym życiu. A więc to jest to, nad czym Paweł się trudził, nad postępem i radością w wierze. Postęp w wierze i coraz większa radość w wierze. Paweł pragnął rozwoju tych, którym głosił Ewangelię. Duchowe postępy i radość w wierze. Przejawiają się w różnych sferach naszego życia i jedną z nich, o której tutaj w tym fragmencie jest mowa, jest radość w dawaniu na dobrą sprawę. Radość w sferze ofiarności. Paweł raduje się, ponieważ wie, że to jest wyrazem prawdziwości i wiary ponadto, Wiesz, że w wyniku tego, jak oni żyją, jak postępują, jak hojnie wspierają Boże dzieło, Bóg będzie błogosławił hojnych Filipian, dlatego że oni gromadzą sobie skarb w niebie, a nie na ziemi. Paweł raduje się, ponieważ Filipianie swoją hojnością dowodzą, że są obywatelami nieba. Człowiek tego świata, jak najwięcej gromadzi pod siebie. Człowiek nieba ma radość w dawaniu. Tak jak Jezus powiedział, większą radością jest dawać, aniżeli brać. Bardziej błogosławiony, czyli bardziej szczęśliwy, radosny jest ten, który daje, niż ten, który bierze. Nie wszyscy to rozumieją, niektórzy dają ich serce boli, a inni nie potrafią brać. To jest inna rzecz. Natomiast Pan Jezus mówi, że bardziej błogosławioną, bardziej przynoszącą szczęście jest dawać. To jest bardziej błogosławiona rzecz. I ludzie, którzy mają perspektywę nieba, dla których ważniejszy jest niebiański skarb niż doczesne powodzenie i błogosławieństwo tutaj teraz, bycie w posiadaniu wielu rzeczy i, i, i w korzystaniu z dóbr tego świata. Dla człowieka, którego serce jest przy Bogu, jest w niebie, rzeczy materialne nie stanowią źródła szczęścia, źródła bezpieczeństwa, źródła jakiejś życiowej stabilności. Oczywiście wszyscy wiemy, że potrzebujemy pieniędzy do codziennego funkcjonowania, pracujemy, zarabiamy. Więc tu nie chodzi o to, że teraz się wszystkiego wyzbywamy, zakładamy na siebie worki i chodzimy na boso po ulicach. Nie o tym Paweł mówi. Paweł czegoś takiego nie robił i nigdzie nikogo do czegoś takiego nie wzywał. Natomiast zarówno apostoł Paweł, Pan Jezus, przestrzegał przed miłością pieniędzy. Przestrzegał przed chciwością, przed pazernością, przed samolubstwem. I to są wielkie grzechy. Ludzkiego serca, które, z którymi musimy walczyć. To są grzechy, które musimy wyznawać, kiedy dostrzegamy jakiekolwiek znamiona w naszym własnym życiu. Paweł mówi do Filipian słowami zachęty. Wskazuje, że dobry Bóg widzi ich hojność, ofiarność i będzie im błogosławił, będzie ich, udzieli im wszystkiego, czego potrzebują. I jestem świadomy, że mówiąc te rzeczy, które dzisiaj zamierzam mówić, można je bardzo opacznie zrozumieć. I będę się starał, jak tylko potrafię, żeby nas ustrzec od tej opatrzności, zrozumienia, ale żebyśmy patrząc na to, jak Bóg daje te dobre obietnice dla tych, którzy są hojni, nie wyrobili w sobie takiej mentalności interesu z Bogiem. Bo często tak w kościołach to jest przedstawiane. Daj Bogu stówkę, a On ci da tysiaka. Daj tysiaka, a On da ci milion. Często przedstawia się to jako taki rodzaj inwestycji finansowej, że jak ty dasz, to Bóg ci da. I niektóre wiersze wydają się dokładnie tak, tak mówić, ale musimy wziąć ich kontekst. Musimy popatrzeć na życie samego Pana Jezusa. Musimy przyjrzeć się życiu apostołów, życiu wczesnego Kościoła i zobaczymy, jak to prawdziwie funkcjonowało. Że to nie było tak, że oni zaczęli oddawania dyszki i potem mieli stówkę, potem dali stówkę i mieli tysiaka, a potem dali tysiaka i opływali w miliony. Nie widzimy takiego wzorca w Nowym Testamencie. Kościół był biedny. Przez całe wieki zmagał się z finansami. I niewielu było bogatych w Kościele. Również wśród tych hojnych dawców. Więc jeśli zrobimy z tego kościelny interes, to totalnie mijamy się z celem tego, co nasz Pan zamierza dla nas. Więc tu jest niezwykle ważne, żebyśmy patrząc na te fragmenty, gdzie Bóg mówi, nie bój się, zatroszczę się o Ciebie, dam Ci to, czego potrzebujesz, będę Ci błogosławił, żebyśmy nie nabrali tej mentalności inwestorów tego świata, tylko żebyśmy właśnie ufali naszemu Ojcu, który troszczy się o nas, który wie, czego potrzebujemy, i stosownie do naszego stanu, do jego zamiarów wobec naszego życia, będzie w swojej hojności i dobroci udzielo nam wszystkiego, czego potrzebujemy. Niekoniecznie wszystkiego, czego chcemy. Więc to jest niezwykle ważne, żebyśmy w właściwym duchu to słuchali i to rozumieli. Otwórzmy znany fragment z Ewangelii Mateusza, szósty rozdział. I przeczytajmy od XIX do czwartego wiersza. Zobaczcie, co Pan Jezus tutaj mówi. Mateusza, szósty rozdział, od XIX wiersza. Od czego Pan Jezus zaczyna tą część kazania na górze? ponieważ jest to od 5 do 7 rozdziału mamy tak zwane kazanie na górze, długą wypowiedź Pana Jezusa na różne tematy. I między innymi mówi tutaj o gromadzeniu sobie skarbów na ziemi. I jeśli jego intencją byłoby dawanie nam coraz więcej, żebyśmy coraz więcej mieli, to powiedziałby co? Gromadźcie sobie skarby na ziemi, tak? Bo ja, będę, ja chcę wam, żebyście mieli wszyscy pełne kieszenie, pełne spiżarnie, żebyście mieli tyle, żebyście nie wiedzieli, gdzie to schować. Ale Pan Jezus takiego czegoś nie mówi. Co mówi? Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. Czyli Pan Jezus mówi, nie bądźcie ludźmi, którzy są nastawieni na finansowy dostatek i, i posiadanie wielkich dóbr. Mówi, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, dlatego, że to wszystko, co tu na ziemi sobie zgromadzimy, jest poddane ciągłej dewaluacji. Mówi, na ziemi, jak ktoś sobie gromadzi, to co się z tym dzieje? Mówi, mól to zżera, robactwo mówi, to zżera, rdza to niszczy, złodzieje podkopują się i kradną. Więc mówi, y, ziemska inwestycja jest bardzo niepewna. To, co tutaj nagromadzimy sobie nawet, to i tak z czasem się dewaluuje, ulega, y, coraz, jest coraz mniej warte, niszczeje. To jest pierwsza rzecz, którą Pan Jezus mówi. Gromadźcie, mówi sobie, skarby w niebie. A, Czyli jest skarbnica w niebie i tam możemy sobie gromadzić skarby i tam Jezus mówi nie ma dewaluacji mówi tam mól nie zżera rdza nie niszczy i tam złodzieje się nie podkopią i wam nic nie ukradną żadni bankowcy żadni inwestorzy którzy kuszą super ofertami i tak dalej jak tam zainwestujesz w królestwo Boże w niebie masz skarbiec to tam tylko to rośnie tam nic się nie traci na wartości. I Jezus więcej mówi, gdzie jest Twój skarb, tam też będzie Twoje serce. I to jest bardzo, to jest sedno tego, co Jezus mówi tutaj. Tam, gdzie gromadzisz swój skarb, tam będzie Twoje serce. Im więcej mamy tutaj na ziemi, tym bardziej nam będzie ciężko opuścić tę ziemię. Tym bardziej będzie nam się trudno rozstać z tym, co nagromadziliśmy. Nasze serce lgnie do tego, w co żeśmy zainwestowali. Czas, energię, wysiłek. Bo wiecie, pieniądze to jest nasze życie, tak? to jest nasz czas. Jak ktoś zarabia 30 zł na godzinę, to każde 30 zł, które ma, to jest godzina jego życia, jego pracy. No? Więc Rozumiecie, że to są rzeczy, na które poświęciliśmy nasze życie, żeby coś zarobić. I im więcej tego życia poświęciliśmy, tym bardziej nasze serce do tego lgnie. Gdzie twój skarb? Tam będzie twoje serce. Albo tutaj na ziemi, albo w niebie. Albo w tym, co tu nagromadziłeś, albo w tym, co tam gromadzisz. Tam będzie twoje serce. A wiecie, że serce nasze jest... Tutaj Jezus nie mówi o tej pompie, która pompuje krew, tylko Jezus mówiąc serce o czym mówi? Mówi o naszym wewnętrznym człowieku, o naszych pragnieniach, o naszych dążeniach, o źródle naszego wewnętrznego życia. Czytamy bardziej niż wszystkiego innego, strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Tam, gdzie nasze serce, tam skarb, ale tam też stamtąd będzie płynęło nasze życie. Albo moje i Twoje życie będzie wypływać z tego, co nagromadziłeś sobie, albo z tego skarbu w niebie, gdzie jest Bóg. I teraz Jezus taki ciekawy obraz daje, który nie jest łatwy do zrozumienia. Wielu ludzi czyta to i nie ma pojęcia, o co chodzi. Ja przez lata to czytałem i się głowiłem, i drapałem po głowie i nie byłem w stanie zrozumieć, o czym Jezus tutaj mówi. Mówi tak, lampą ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie jasne. Jeśli jednak Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie ciemne. Jeśli zatem światło w Tobie jest ciemnością, to jak wielka jest ta ciemność? Nikt nie może dwom Panom służyć. Myślicie, że Jezus na chwilę zmienił temat? Nie. on no, Cały czas w jednym temacie. Bo te dalsze słowa mówią, że Jezus cały czas ciągnie jeden temat. Wcześniej mówił o gromadzeniu sobie skarbów na ziemi albo w niebie, Mówił o tym, gdzie jest nasze serce, a potem używa takiego dziwnego stwierdzenia o oku, które jest zdrowe albo chore i o ciemności jakiejś wewnętrznej lub światłości. I dalej w 24 wierszu mówi, nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim Pogarci, nie zdołacie, nie jesteście w stanie, nie jest to możliwe, żeby jednocześnie służyć Bogu i mamonie. Mamona to uosobienie miłości pieniędzy. Więc Jezus mówi, że niemożliwością jest kochać Boga i kochać pieniądze. Niemożliwością jest służyć Bogu i służyć tej miłości pieniędzy. Wiecie, że każdy język ma swoje idiomy. Idiomy to są takie sformułowania, które, jakbyśmy rozpatrywali znaczenia słów, to one zupełnie coś innego znaczą niż to, co się kryje za słowami. Na przykład, ale się zakręciłem. <śmiech> to nie znaczy, że się w kółko zakręciłem rzeczywiście, tylko, że się zamieszałem. Tak? To też zamieszałem się. To są idiomy. Używamy pewnych sformułowań, to są takie bardzo proste, są bardziej skomplikowane idiomy. Ale idiomy to są takie sformułowania, które w rzeczy samej znaczą coś innego, niż to, co... Dosłownie te słowa znaczą. I w semickiej, czyli żydowskiej i okolicznej idiomatyce dobre czy zdrowe oko, które daje światło do ciała, do wnętrza człowieka, było symbolem hojności, było symbolem dobroci. Jak ktoś patrzył na kogoś dobrym okiem, to patrzył, żeby coś dobrego zrobić i coś komuś dać, jakoś kogoś wesprzeć, jakoś komuś pomóc. I dobre oko było tego, tego wyobrażeniem. Natomiast złe oko, chore oko, które powoduje pogrążanie się ciała czy wnętrza człowieka w ciemności, było symbolem sknerstwa, było symbolem zawiści. Jak ktoś patrzył złym okiem, to, to zazdrościł to, co ktoś miał skąpił, żeby się czymś podzielić. Patrzył tylko, żeby ten przypadkiem mnie nie poprosił o coś. To było patrzenie złym okiem. To, było symbol, to był symbol zła, sknerstwa i przekleństwa. Jak ktoś na kogoś patrzył złym okiem, to mu źle życzył. Chciałbym, żebyśmy jeszcze raz posłuchali tego fragmentu, tym razem w przekładzie dynamicznym którego nie polecam jako pierwszego przekładu, ale czasami warto z niego skorzystać, ponieważ zawiera czasami ciekawe rozszerzenie, objaśnienie sensu słów, które stara się rozwijać. I Będę czytał teraz ten sam fragment, możecie patrzeć dalej na swoje przekłady i słuchajcie, jak tutaj tłumaczę tego przekładu dynamicznego oddali sens tych wierszy. Jezus mówi tak w tym przekładzie. Nie marnujcie czasu na gromadzenie ziemskich skarbów, które niszczeją lub mogą zostać wam skradzione. Zamiast tego zaangażujcie się w gromadzenie skarbów w niebiosach, gdzie tego, co zbierzecie, żaden mól ani rdza nie zniszczy, a złodziej nie ukradnie. Mówię o tym, abyście nieustannie badali, z czym powiązane są wasze serca. One bowiem zakotwiczone są tam, gdzie znajduje się wasz skarb. Dzieje się tak, gdyż serce człowieka zawsze jest przywiązane do tego, co ma dla niego największą wartość. To odnosi się również do spraw duchowych. Prawdziwą światłość można bowiem ujrzeć dopiero wówczas, gdy oczy serca są zdrowe, a nie zaślepione chorobliwą zachłannością. Hojność serca jest bowiem niczym zdrowe oczy, które dają człowiekowi światło. Jeśli twoje serce będzie hojne, to całe Twoje wnętrze będzie otwarte na światłość. Jeśli jednak pogrążysz się w chciwości, będzie to tak, jakbyś miał chore oczy. Z tego powodu całe Twoje wnętrze będzie pogrążone w mroku. Uważaj zatem, do czego skłania Cię Twoje serce. Czy do światłości? Przez pielęgnowanie w sobie hojności, czy do ciemności przez pogrążanie się w, ciem... w chciwości. Jeśli będziesz pielęgnował sobie hojność serca, to całe twoje wnętrze zostanie opromieniowane światłością i żadna ciemność nie zakorzeni się w tobie, gdyż dzięki takiej postawie serca będziesz wypełniony światłością. Nikt nie może mieć serca poddanego jednocześnie światłości i ciemności. Podobnie jak nikt nie jest w stanie służyć z oddaniem dwóm Panom. Jeśli bowiem jest lojalny wobec jednego, to siłą rzeczy drugiego będzie lekceważył. Jeśli jednemu okazuje posłuszeństwo, to drugiego polecenia uważa za nic. Nie ma zatem żadnej możliwości, abyście mogli jednocześnie służyć Bogu i Mamonie. Myślę, że daje to do myślenia. Wracając do listu do Filipian. Apostoł Paweł jest uradowany, ponieważ Filipianie mają skarb w niebie zasilają swoje niebiańskie konto, dzieląc się tym, co mają, z potrzebującymi w Kościele. Dowodzą przez to, że są obywatelami nieba i ich skarb nie jest tutaj na ziemi. Następnie Paweł posługuje się obrazami ze Starego Testamentu, przywołując przykład świątynnej ofiary uwielbienia Boga. W wierszu osiemnastym mówi, że to, co odebrał od Filipian, to, co otrzymał w darze, jest wonnością kadzidła, jest ofiarą godną przyjęcia i mówi, że ona bardzo podoba się Bogu jest bardzo miła Bogu. To, co zrobili, jest jak kadzidło przed Bogiem, jest jak ofiara składana Bogu i jest miła dla Boga. Tak jak starotestamentowe ofiary dla ludzi może nie były zbyt przyjemne, ale czytamy, że przed Bogiem były miłą wonią, jeśli były składane z czystych serc. Tak Paweł naucza, że takie właśnie dawanie w takim duchu, jak to robili Filipianie, ochotne, radosne, w miłości do Boga i Jego Kościoła, mówi, to się podoba Bogu, to jest miłe Bogu, to jest piękną ofiarą przed Bogiem. Tym samym Paweł przypisuje tej Temu aspektowi naszego chrześcijańskiego uwielbienia, możliwość czczenia Boga, oddawania czci Bogu. W niektórych zborach byłem, wiecie, takich, w których tą tace noszą, my tutaj nie nosimy tacy, nie chcemy, żeby to dawanie było w jakikolwiek sposób wymuszone, więc nie zbieramy tutaj ofiary, i, ale w niektórych zborach byłem właśnie, że to tak się... Gloryfikowało to uwielbienie, taką się robiło atmosferę przed tym dawaniem, i żeby jak ludzie idą z tą tacą, to żeby czuli się, że teraz biorą udział w jakimś uwielbieniu. I taki był akcent położony na to. I znowu to widzicie, ma pewne biblijne podstawy, tylko wszystko zależy od tego, w jakim duchu to robimy. Pan Jezus mówi: Niech nie wie twoja prawica, co czyni lewica. Nasz akt uwielbienia ma być taki, żeby nikt o nim nie wiedział. Nie mamy tego robić przed innymi ludźmi. Mamy to czynić w skrytości, gdzie tylko ojciec to widzi. Dlatego tam przy drzwiach mamy skrzyneczkę i każdy tam podchodzi, jak nikt nie widzi i ile chce tam wrzuca i nikt nie wie, ile i kiedy i jak. Więc wierzymy, że jest to miłe Bogu, jest to dobre dla Boga, ale nie trzeba nakręcać atmosfery co niedzielę, żeby to robić, nie trzeba teraz manipulować ludźmi, żeby wymusić na nich chęć dawania, tylko ufamy, że jak ktoś kocha Boga, ktoś chce podobać się Bogu, rozumie te zagrożenia związane z pieniędzmi, to będzie wzrastał też w, tej, w tym akcie uwielbienia Boga i będzie to czynił ochotnie bez żadnego przymusu i nakręcania jakąkolwiek atmosferą. Więc Paweł stwierdza, że to ofiarne dawanie jest miłą wonią dla Boga. I jeśli chcemy podobać się Bogu, to będziemy szukali wszelkich sposobów, by Go czcić, by w taki czy w inny sposób okazywać Mu naszą wiarę, naszą miłość, nasze zaangażowanie w Jego Królestwo. A jeśli... Traktujemy Boga i Kościół jako miejsce, z którego tylko czerpiemy, no to też to będzie widoczne w taki czy inny sposób. Jeśli jesteśmy nastawieni tylko na branie, no to nasze uwielbienie Boga będzie mizerne, będzie żałosne. Nasze dary rzeczywiście wielbią Boga i sprawiają Mu przyjemność, jeśli płyną z serca, które czyni to nie dlatego, że jest przymuszone przez człowieka, nie dlatego, że jest zmanipulowane, nie dlatego, że ma jakieś poczucie winy, jeśli nie da, tylko podoba się Bogu, kiedy wypływa z miłości do Boga i z radości, z ochotnego serca, tylko wtedy. I to jest, o to musimy prosić Boga. Tego musimy szukać. Panie, daj mi ochotne serce. Daj, żebym radował się, dając bratu, siostrze, pomagając potrzebującym, żeby to było w moim sercu. Nie, żeby to było przymuszone, nie, żeby to było, bo już, bo, no bo nie wypada nie dać, czy w jakikolwiek tego typu kontekście. I tak jak powiedziałem na początku, Musimy się bardzo pilnować, żeby nie popaść w pogańską mentalność przekupywania Boga, czy zasługiwania sobie na Jego przychylność przez składanie Mu ofiar. To była charakterystyczna cecha pogańskiego, pogańskiej religii. Że poganie myśleli, że jak dadzą ofiarę, to stosownie do wielkości ofiary, znamienitości ofiary, otrzymają jakieś błogosławieństwo od bóstwa. Im większa ofiara, im więcej ofiar, tym więcej błogosławieństwa. I niektórzy, mówię, tą samą mentalność mają w kościele. Pan Jezus patrzy na ubogą wdowę, która wrzuca dwa pieniążki, nic prawie nieznaczącej, mówi, ona dała więcej niż wszyscy. Tamci dawali duże pieniądze, ale mówi, ona dała więcej, bo tutaj było inne serce, zupełnie była inna postawa. A więc nie możemy zasłużyć sobie na zbawienie, dając Bogu pieniądze. Niektórzy myślą, że można, że można kupić odpusty dla siebie i dla dusz cierpiących w czyśćcu, że można dać pieniądze i kupić komuś zbawienie. Biedak będzie przez tysiące lat cierpiał w czyśćcu, ale jak ktoś ma bogatą rodzinę, która co niedzielę nam msze, no to szybciutko wyjdzie z czyśćca, bo tam dużo wzłożą za niego To oczywiście taki dramatyczny przykład z naszego polskiego podwórka i z otaczającej nas religijności, ale te zagrożenia również nam towarzyszą i w ewangelicznych kościołach nie brakuje różnych podłych form religijnej manipulacji i wyłudzania pieniędzy od naiwnych, biblijnie nieświadomych ludzi. Musimy wiedzieć, że dając nie zdobywamy sobie jakichś punktów u Pana Boga i nie zaskarbiamy sobie Jego łaski. Dajemy ochotnie, ponieważ zostaliśmy zbawieni, nie dajemy, żeby zasłużyć sobie czy zdobyć zbawienia. Mówię oczywiste rzeczy, ale muszę je powiedzieć, bo czasami wydaje mi się, że coś jest oczywiste, a potem się okazuje, że wcale takie nie jest. Dajemy radośnie w odpowiedzi na cudowną łaskę, którą Bóg nam okazał, a nie żeby teraz w jakiś sposób zyskać więcej tej łaski. Dajemy, ponieważ Jezus jest wielkim dawcą. On dał samego siebie. Jakże my więc mielibyśmy skąpić dla Niego? Dajemy dlatego, że On dał za nas swoje życie. Tak więc dla dojrzałych naśladowców Jezusa dawanie na Jego chwałę nie jest uciążliwym obowiązkiem, ale jest czystą radością, przywilejem. Radujemy się, że mamy z czego dać i chcemy dać ile tylko możemy dać, kiedy wierzymy, że powinniśmy dać kiedy wierzymy, że będzie to dla Jego chwały. To jest chwalebny akt oddawania Bogu chwały, radosny akt uwielbiania naszego Pana i Zbawiciela. I zamykając ten temat, Paweł zachęca Filipian tą wspaniałą obietnicą zaufania w Boże zaopatrzenie. Paweł mówi, mój Bóg, ciekawe, że nie mówi nasz Bóg, Ciekawe, że nie mówi wasz Bóg, ale mówi mój Bóg. Oni dali Jemu i On mówi, mój Bóg, mój Bóg, Bóg, któremu ja służę, mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę i to jak? Według swego bogactwa. To znaczy, jak bogaty jest Bóg. Jakie to jest Jego bogactwo chwały w Chrystusie Jezusie? To jest nieskończone bogactwo. Wiecie, że wszystko, co na ziemi najbogatsi Rockefellerzy i inni Rothschildowie i inni, którzy mają, to wszystko się gdzieś kończy. Jakkolwiek wielkie to jest, to się w którymś momencie kończy. I jak któregoś z nich zapytano, ile jeszcze potrzebuje, żeby być szczęśliwy, to mówi jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Ma już tyle, że cała jego rodzina nie jest stanie przez całe życie to wytracić na wszelkie jakieś, nie wiadomo, jakie ekstrawaganckie wydatki, ale jeszcze trochę by się przydało. Jeszcze można, mogą mieć więcej. Bóg nie może mieć więcej niż ma. Bóg nie może mieć więcej bo jego bogactwo jest niezmierzone jego bogactwo chwały jest nieskończone i paweł mówi mój bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według bogactwa według swojego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie jakież to bogactwo filipianie hojnie i radośnie łożyli ze swoich skromnych środków na dzieło głoszenia Ewangelii i zaspokajali potrzeby jego Bożego Apostoła, Pawła. A teraz Paweł zapewnia ich, że Bóg odpowiednio zaspokoi ich wszystkie potrzeby ze swoich nieskończonych zasobów. I Paweł nie obiecuje swoim darczyńcom, że Bóg zaspokoi ich zachcianki czy ich zachłanność ale zaspokoi ich potrzeby według swojego uznania, według Bożego uznania. Bóg wie, jakie są nasze potrzeby. My oczywiście też wiemy, ale Bóg wie lepiej, jakie to są nasze potrzeby. Wielu współczesnych kaznodziejów namawia do dawania motywowanych własną pazernością odwołując się do chciwości swoich słuchaczy. Powołują się na Boże obietnice, malując przed nimi, przed tymi naiwnymi słuchaczami, obrazy niebotycznego, materialnego dostatku i finansowego powodzenia. Jednak jeśli skonfrontujemy to z historycznym obrazem wczesnego ofiarnego kościoła, to w żaden sposób to nie potwierdza fałszywych obietnic materialnego bogactwa, które dzisiaj jest powszechnym posłaniem czy zwiastowaniem w dużej części tak zwanego kościoła. Te ofiarne zbory w Macedonii, które dawały ze swojego ubóstwa, nie stały się bogatymi kościołami. Później wspierali ubogich w Jerozolimie. Pamiętacie, jaka była ofiarność w Jerozolimie na początku dziejów apostolskich? Kiedy rodził się Kościół w Jerozolimie, kiedy Duch Święty został wylany na pierwszych uczniów, to oni byli tak hojni, że sprzedawali całe swoje majątki, rozdawali ubogim wszystko, co mieli. I co, byli bogaci? Zbór w Jerozolimie stał się centralą bankową Kościoła ówczesnego i rozsyłali wszędzie kasę i jeszcze stawali się bogaci? Nie, czytamy, że głodowali w Jerozolimie. Ci, którzy rozdali wszystko, całe swoje majątki, nie byli bogaci, byli w głodzie. Inne zbory pogańskie później zbierały na nich pieniądze. Paweł zbierał w Koryncie, zbierał w Macedonii, żeby zawieść głodującym braciom w Judei. Tym, którzy byli tak ofiarni. Więc chociażby przeczytanie dziejów apostolskich z uwagą pokazuje nam, że to nie było tak, że ci, którzy dużo dawali, bogacili się i bogacili się i bogacili się bez końca. To jest niebiblijne poselstwo. Apostoł Paweł, który też był ofiarny, który wszystko zostawił, oddał wszystko Chrystusowi. Czy on był bogaty? Czy on y, miał mnóstwo pieniędzy? On, jak widzimy, siedzi w więzieniu i, i z łaski zborów żyje, że mu tam bracia, siostry uciułają coś i przywiozą, I że, że ma co jeść w ogóle. I zresztą co napisał wcześniej, czytaliśmy, że nieraz w głodzie był, że wielokrotnie był w niedostatku. Więc to nie było tak, że mu się super, hiper materialnie powodziło, tak jak dzisiaj wielu kaznodziejów twierdzi, że tak będzie się wszystkim powodzić w Kościele, którzy dużo dadzą. Nie, to nie, nie, nie zgadza się z tym, co czytamy w dziejach apostolskich i w listach apostolskich. Apostołowie zostawili wszystko, żeby pójść za Jezusem i całe swoje życie poświęcili Jego ofiarnej służbie i nie stali się najbogatszymi ludźmi na ziemi. Strzeżmy się Fałszywej, współczesnej Ewangelii sukcesu, która nie jest biblijną nauką, jest wyrazem chciwości ludzkiego, grzesznego serca. Ubrana w biblijne wersety nadal nie jest biblijną nauką i ci, którzy ją głoszą, swego dnia zdadzą sprawę przed Bogiem za tą fałszywą naukę, za to wprowadzanie ludzi w błąd i oszukiwanie, i wykorzystywanie, bo tak naprawdę oni są bogaci, ci, którzy to głoszą najczęściej, jeśli znajdą naiwnych słuchaczy, którzy dają, tak naprawdę dają w ich własne kieszenie, w tych właśnie kaznodziejów. I oni rzeczywiście są bogaci i mogą się chwalić swoim bogactwem i obiecywać, że jak dalej będziecie dawać, to będziecie tacy bogaci jak ja, ale yy, to jest fałszywa obietnica. I wielu ludzi w końcu widzi, jakie jest to oszustwo i jakie jest to draństwo. Pamiętacie w dziejach apostolskich w trzecim rozdziale Piotr i Jan idą do świątyni i spotykają żebrzącego człowieka. I ten człowiek oczekuje od nich jakiegoś datku, choćby skromnego. I co Piotr i Jan mówią? No, my to jesteśmy bogaci, my to żeśmy już nawyznawali, myśmy narozdawali, Bóg nam dał, masz tutaj, pach! Tak? Powiedzieli co? Srebra i złota nie mamy. Nie mamy. Nie mieli srebra ani złota. Nie wiem, czy mieli jakieś inne jakieś tam monety z czegoś innego zrobione, z miedzi. Nie wiem. Ale mówią tak, co mamy, to ci damy. W imieniu Jezusa wstanie, chodź. Oni mieli moc. Mieli autorytet Chrystusa, nie mieli złota, nie mieli srebra. To nie, było, to nie było centrum życia Kościoła, żeby Kościół był bogaty, żeby ludzie mieli dużo pieniędzy. W ogóle oni, oni w, nie było w ich, w ich myśleniu i zwiastowaniu takich rzeczy. Oni szukali Chrystusa, szukali Jego mocy, szukali Jego życia, szukali doświadczenia i to mieli, i to mieli. Wielu współczesnych głosicieli Ewangelii sukcesu, wielkich w swoim własnym mniemaniu, pomazańców, namiestników Chrystusa, kościelnych dygnitarzy i innych tak tzw. sług Pana Jezusa, w żaden sposób nie odzwierciedlają skromności Jezusa i Jego ziemskiego ubóstwa. Mają srebro, złoto, posiadłości, pełne konta w bankach, ale nie mają nic do zaoferowania w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, chociaż wielokrotnie wykrzykują Jego imię. Nie dajmy się oszukiwać chciwym religijnym najemnikom mamony, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Jezus obiecał swoim uczniom, którzy zostawili dla Niego wszystko stokrotnie do teraz w tym doczesnym życiu. Braci, sióstr, matek, dzieci, pól wśród prześladowań. A w nadchodzącym czasie życie wieczne. I to nie oznaczało życia w przepychu. Jak wiemy, wielu z nich Żyło skromnie, żyło bez tego wszystkiego, czego dzisiaj ludzie pożądają i wtedy też pożądali, ale co dzisiaj stało się poselstwem dużej części Kościoła. Boże obietnice zaopatrzenia i troski nie zawodzą. Nie chcę powiedzieć, że te wszystkie dobre Boże obietnice, że Bóg się zatroszczy, że zaopatrzy, że da nam wszystko, czego potrzebujemy, że to nie, nie mamy na tym polegać. Mam nadzieję, że tego też tak nie odczytujecie. Natomiast ważne jest, żebyśmy odczytali ducha tego poselstwa i widzieli z jednej strony to Boże obietnicę, nie zostawię Cię, nie opuszczę, będę się o Ciebie troszczył, wiem czego potrzebujesz wiem, co ci jest ci potrzebne i Bóg się zatroszczy o twoją i moją potrzebę. Jednocześnie, żebyśmy nie popadli w tą jakże powszechną, fałszywą interpretację tych wierszy, w których Bóg mówi o swojej dobroci. Bez wątpienia Bóg wie, że potrzebujemy dachu nad głową, ubrania na grzbiecie. Jedzenia, napoju, ale nie powinniśmy zawężać Bożego zaopatrzenia tylko do tego wymiaru i na tym się przede wszystkim skupiać. Bóg zaspokaja każdą materialną i duchową potrzebę, w tym także udzielając nam, tak jak Pawłowi, zadowolenia w każdych okolicznościach. Znalezienia wystarczającej siły w Chrystusie żeby stawić czoła życiowym wyzwaniom. I to Paweł tutaj obiecuje. Do tego też zachęca w innych zborach. I Paweł sam jest świadectwem tego żywego, bożego, realnego zaopatrzenia. Ale jak mówił sam, zarówno w dostatku, jak i w niedostatku odkrył, że Chrystus wystarczy. A więc ceńmy Pana Jezusa. Ceńmy i ufajmy naszemu Ojcu w niebie. On jest dobry dla swoich dzieci. Zgłębiajmy Jego Słowo, aby znać i trzymać się Jego dobrych obietnic w chwilach niepokoju. Patrzmy na Boga i na krzyż którym On dał to, co najcenniejsze. Kiedy myślimy o bogactwie Jego chwały, kiedy myślimy o bogactwie Jego miłości, w krzyżu widzimy największą ofiarność Boga. Czytamy, że tak umiłował świat, że własnego Syna dał. Czy mógł coś więcej nam dać? Czy Jezus wystarczy? Czy Jego ofiara, oddanie Jego własnego życia za nas nie jest tym, co powinno być źródłem naszej wiecznej radości? Czy wciąż nam mało, czy jeszcze trochę byśmy chcieli więcej niż mamy? Tak ubogaceni we wszystko, tak ubłogosławieni w Chrystusie wszelkim błogosławieństwem niebios. W liście do Rzymian w ósmym rozdziale Paweł mówi: On, Bóg, który nie oszczędził nawet własnego syna, ale go za was, za nas mówi, ale go za nas wszystkich wydał. Jak, żeby wraz z Nim nie darował nam wszystkiego. Podsumujmy. W tym fragmencie widzimy związek między naszym zaangażowaniem w dzieło Ewangelii poprzez Finansowe uczestnictwo w dziele Kościoła. I tak jak już we wcześniejszych kazaniach tutaj rozważaliśmy to i rozmawialiśmy w zeszłą niedzielę, nie chodzi o to, żeby wszędzie dawać, gdzie wyciągają rękę. Nie chodzi o to, żeby tylko dać gdziekolwiek. Nie. Musimy mądrze dawać. Upewniać się, że tam, gdzie dajemy te pieniądze, rzeczywiście idą tam, gdzie chcemy, żeby poszły. A więc bądźmy mądrzy w dawaniu, upewniajmy się, że nie wyrzucamy pieniędzy w błoto, że nie wspieramy religijnych cwaniaków, którzy wykorzystują wierzących. Natomiast jeśli prawdziwie przyczyniamy się do budowania Bożego Królestwa, Dajemy z ochotą, z radością tam, gdzie wiemy, że te pieniądze są dobrze pożytkowane. To mamy wspólnotę w Ewangelii z tymi, którzy dzięki tym pieniądzom wykonują Bożą pracę. Jak widzieliśmy, dawanie jest formą wydawania owocu naszej wiary, naszej miłości. Jest zgromadzeniem sobie skarbów w niebie. Jest formą oddawania czci Bogu. I gdy żyjemy ofiarnie i hojnie, możemy ufać, że nasz Bóg zatroszczy się o nasze potrzeby. A Bogu, naszemu Ojcu, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Paweł kończy tą część. Bogu, naszemu Ojcu. Zobaczcie, On mówi tutaj o ich ofierze, dziękuję i tak dalej, ale mówi Bogu, naszemu Ojcu, niech będzie chwała na wieki wieków, amen. I dalej jeszcze w ostatnich wierszach tego listu mówi, pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Ja przez ostatnie dwa tygodnie byłem najpierw w Skierniewicach, spotkałem braci, siostry z różnych stron na konferencji uczeń Jezusa. W zeszłym tygodniu, a potem w niedzielę pojechaliśmy do Anina, do Warszawy, do zboru biblijnych baptystów. I tam bracia, siostry pozdrawiali też serdecznie. Teraz byliśmy w sobotę w Toruniu. Też bracia, siostry pozdrawiali. To jest piękne. Gdzie nie pojedziemy, są bracia, siostry, kochający Pana Jezusa. I z serdecznością pozdrawiają przekazują te właśnie serdeczności wiedząc, że choć jesteśmy daleko choć tylko wielu z nas słyszą jak śpiewamy pieśni, a mnie słuchają jak tam te moje transmisje jakieś gdzieś tam są w różnych miejscach ale jest ta serdeczność, jest ta wspólnota ducha i Paweł tutaj też pisząc do Filipian mówi, pozdrówcie wszystkich braci, siostry, świętych w Chrystusie pozdrawiają was obecni ze mną bracia swoje pozdrawienia przekazują też wszyscy święci, szczególnie ci z domu cesarza. Ha, Paweł siedzi w więzieniu, a przez jego zwiastowanie w więzieniu Ewangelia dociera aż do domu samego cesarza. To jest niesamowite. Ewangelia nie jest związana, kiedy ludzie wierzący są w więzieniu, kiedy są prześladowani, kiedy są uciskani. Pan, a Paweł mówi: Ewangelia nie jest związana. Wręcz przeciwnie, mówi: Jego więzy przyczyniają się do rozkrzewiania Ewangelii. I kończy ten list, i my go też zakończymy tymi słowami: Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa będzie z Waszym Duchem. Łaska Pana Jezusa Chrystusa. Niech będzie. Z naszym duchem. Amen. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Panie, tak jesteśmy Ci wdzięczni, że mamy Twe słowo, które służy do wychowywania nas w sprawiedliwości, do wykrywania błędów, a tak wiele jest tych błędów w naszym własnym życiu i wokół nas i wciąż potrzebujemy Twego Słowa, by pomogło nam zobaczyć te błędy, odwrócić się od nich, przestrzegać innych. Panie, dzięki Ci, że Twe Słowo umacnia nas utwierdza nas w wierze. Dziękujemy, że jest nam dane, aby człowiek Boży był doskonały, przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. I o to się modlimy, by każde nasze spotkanie, każde nasze czytanie, każde nasze rozważanie Twego Słowa do tego prowadziło, żebyśmy wzrastali Żebyśmy się rozwijali, żebyśmy radowali się w wierze, żebyśmy byli owocni, żeby nasz owoc był trwały, żeby nasz owoc się pomnażał i abyś Ty, Panie, był uwielbiony w naszym życiu, abyś był uwielbiony w Twoim Kościele, abyśmy się nie musieli wstydzić tego, co się dzieje w Kościele ale mogli się z tego radować i opowiadać świadectwa, jak dobry jest nasz Bóg. Jak wielkie dzieło oglądamy w życiu braci i sióstr. Jak wielka jest Twoja łaska. Niechaj Twe słowo mieszka w nas obficie, prowadzi nas i uzdalnia nas do bycia Twoimi chwalcami. Zapieczętuj je w naszych sercach. Pomóż nam czynić Twoją wolę. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki Ojcze nasz za Twoje słowo, które kieruje nasze myśli w dobrą stronę, czyli poucza nas. Dzięki za to wskazanie I jak ważne jest, żeby to, co robimy wybywało z serca, które jest poruszone przez Ciebie. Nie było motywowane czymś innym, czy jakąś właśnie manipulacją, czy e, niebyciem jakimś e, zawstydzonym, czy przymuszonym. Że mamy Boga, który, który jest hojny, który jest dobry My, jako dzieci, Boże, chcemy być tak, takimi, jak On, jak Ty jest podatwa. Pomóż nam przesiąkać tym, napełniać się przekonaniem, zrozumieniem i praktyce tak funkcjonować, że, że możemy świecić światem, które nie przyciągało ludzi dzieci. Amen. Amen. Co niedzielę będziemy łamali chleb, błogosławili kielich i w ten sposób zwiastowali śmierć Pana naszego, śmierć Pańską, aż przyjdzie. To nam nakazał i temu jesteśmy wierni. Tak jak w chrzcie zjednoczyliśmy się i publicznie wyznaliśmy naszą jedność z Nim, tak teraz w Wieczerzy Pańskiej za każdym razem wyznajemy, że trwamy w społeczności z Nim, że jemy z Jego ciała i pijemy Jego krew. Nie w sensie materialnym, dosłownym, ale mamy z Nim tę społeczność życia, która płynie z Jego krzyża, która płynie z Jego przelanej krwi. Wyznajemy Jego śmierć, z której płynie życie gdyż wiemy, że śmierć nie była Jego klęską, ale była Jego największym zwycięstwem. Zwycięstwem nad grzechem, nad mocami ciemności, gdzie czytamy, Bóg do krzyża przybił nasz list dłużny, który zwracał się przeciwko nam, ze wszystkimi swoimi potępiającymi nas wymaganiami. Tam też na krzyżu rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, Wystawił je na pokaz, triumfując nad nimi. I wiemy, że śmierć nie była w stanie zatrzymać naszego Pana w grobie. Ale tak jak zapowiedział, po trzech dniach i po trzech nocach powstał z martwych. I objawił się jako żyjący i dał liczne świadectwa. Przez 40 dni spotykał się ze swoimi uczniami. Czasami w jednym miejscu pięciuset braci naraz widziało go żywego. To nie była halucynacja, to nie były jakieś złudzenia, to nie były jakieś wyobrażenia. Ale oni go dotykali, oni z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. I na ich oczach został zabrany w górę do nieba i powróci, tak jak obiecał że powstanie z martwych i powstał z martwych i wszystkie Boże obietnice w Nim są tak i amen. Tak i te wszystkie obietnice dotyczące Jego powrotu i ustanowienia Jego wiecznego Królestwa Chwały jeszcze przed nami. I jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha, zwiastujemy Jego śmierć, aż przyjdzie, patrzymy Aż do Jego przyjścia, aż do Jego powrotu. Aż do tego dnia, kiedy Jezus powiedział ze swoim uczniom będziemy spożywać ten chleb i będziemy pić z tego kielicha w moim królestwie. Będziemy na uczcie w Jego królestwie. Kochani, niechaj będzie to radosny czas uwielbienia, czynienia, zwiastowania Jego śmierci, gdy jemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha. Niechaj nasze serca wyrażają wdzięczność, uwielbienie. Niechaj wywyższają naszego wielkiego Zbawca, który tak nas umiłował, życie za nas oddał. Kochany nasz Panie, prosimy, byś pobłogosławił ten chleb, byś pobłogosławił ten kielich, byś dał nam jeść z tego chleba, i pić z tego kielicha tak, by każdy z nas mógł zwiastować Twą śmierć, że nie była to daremna śmierć, ale była to śmierć, która przyniosła nam życie, usprawiedliwienie, pojednanie z Bogiem, otworzyła przed nami drogę do stania się Twoim kościołem, stania się Twoją świątynią, Twoim mieszkaniem w duchu która też otworzyła przed nami nadzieję naszego zmartwychwstania i naszego wiecznego życia. Dziękujemy Ci za tą nadzieję, która nie zawodzi, za Twoje pewne obietnice, których się trzymamy, na których polegamy, wiedząc, że Ten, który dał te obietnice, jest wierny. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone. Panie Jezu, kochany nasz Ojcze, w Duchu Świętym. Amen. Amen. Panie Boże nasz. Trudno sobie wyobrazić, że miałoby ciebie nie być pośród nas. Czym by to było, gdyby, gdyby ciebie nie było w nas, pośród nas. Jest to tak kolosalna różnica, jak być Twoim dzieckiem, mieć w sobie życie, albo być martwym duchowo, nie mieć życia w sobie. I modlę się o to, żeby nie było pośród nas nikogo, kto ma tylko pozór pobożności, a nie ma w sobie prawdziwego życia, które jest widoczne dla świata, który, który ginie, obyśmy nie byli pośród tych, którzy giną, ale tymi, którzy kroczą drogą, którą powinniśmy kroć, kroczyć. Dziękujemy, że możemy mieć dostęp do Ciebie, przystęp i jeśli upadamy, możemy wyznać nasze grzechy i pokutować i przyjąć przebaczenie i kroczyć z podniesioną głową, wpatrzoną w Ciebie. Dzięki za to, Ojcze. Amen. Dla tych wszystkich, którzy są pierwszy raz z nami, robimy to w ten sposób, że tutaj stoimy z przodu, podajemy chleb, z tego kielicha przelewamy do, najpierw do tych małych kieliszków. Jeżeli ktoś chce pić z kielicha, to prosimy w drugiej kolejności, żeby podszedł i wtedy też podamy kielich. I zachęcamy, żeby w tym czasie wznosić modlitwy do Boga, jeśli macie jakiś fragment ze Słowa, który chcielibyście przeczytać ku Bożej chwale, ku naszemu zbudowaniu. Dalej jest to czas dziękczynienia, uwielbienia naszego Pana, więc do tego zachęcamy, byśmy w takim duchu przystępowali do tego stołu. I Słowo Boże wzywa nas, byśmy czynili to z właściwym stanem serca. Żebyśmy nie podchodzili lekkomyślnie do tego stołu, żebyśmy nie brali udziału w tym stole jako religijnej, jakiejś tylko tradycji czy zwyczaju, który odbywa się mniej lub częściej w zależności od zboru, ale żebyśmy z powagą, badając stan naszych serc, naszych relacji ze sobą, jedli z tego chleba i pili z tego kielicha na Bożą chwałę. To czyni to w niewłaściwym nastawieniu serca wobec Boga, czy ludzi, braci, sióstr, własny sąd jej pije. Więc przestrzegamy przed lekkomyślnym przystępowaniem do tego stołu. Zachęcamy do refleksji, do modlitwy, do rozróżniania tego, w czym bierzemy udział do, ciała, do rozróżniania ciała i krwi Pańskiej, że bierzemy tutaj udział. W świętowaniu, wspominaniu i wielbieniu naszego Pana, który oddał za nas życie, przelał swą krew. Zapraszamy bracia i siostry. Powstańmy jeszcze, kochani, do modlitwy na koniec. Może ktoś z was jeszcze, bracia, siostry, chciałby się pomodlić. Zachęcam. Powiedziałeś, że nikt Ci tego życia nie odbiera, mm. własnej woli oddałeś swoje życie. Mm. Dlatego, że tak nas słuchałeś, że mm. chciałeś nam znowu za dostęp do ojca. Mm. Dziękuję Ci, że dzięki tobie Bóg stał się też naszym ojcem. Dziękuję Ci za to miłość, mm. że wycierpiałeś dlatego, że kochałeś każdego z nami. Dzięki Ci za to. Może ktoś z was jeszcze, bracia, siostry, ma jakieś pozdrowienia czy informacje dla zboru, to bardzo proszę. Siostra Danusia pozdrawia serdecznie, dziękujemy i jeśli nas słucha, też pozdrawiamy. Od Asi i od Andrzeja Maciejewskich dziękujemy i pozdrawiamy. Z bracia i siostry ze Staszowa też serdecznie pozdrawiają i tam, jak mówiłem, z tych różnych stron, gdzie byłem, z Wrocławia, z Krakowa, z Lublina, z różnych stron bracia, siostry pozdrawiali, także przekazuję pozdrowienia. W środę przyjeżdżają nasi goście z Indii, oni przyjeżdżają i tutaj w niedzielę nam usłużą, opowiedzą troszkę historii niektórych osób, tych dzieci, które były, czy które są w tym ośrodku, który, który prowadzą którym służą, także w przyszłą niedzielę będą tutaj u nas i będą dzielili się tymi historiami, świadectwami Bożego działania w Indiach, gdzie są, gdzie, gdzie pracują. A w sobotę, jeszcze nie ustaliliśmy godziny, jeśli tylko dopisze pogoda, to zrobilibyśmy taki piknik w Dębkach u Dorotki i Adama, także z nimi, więc zapraszamy też, wyśl, Adaś wyśle sms jak już ustalimy jakąś godzinę, o której to będzie, więc takie są plany, żeby w sobotę, jak tylko dopisze pogoda, żeby pojechać do Dębek, tam do Adama i Dorotki, tam przygotujcie jakieś sałatki, weźmy kiełbaski, mięsko jakieś i tam będziemy grillować i spędzimy też z nimi czas, a jeśli ktoś z Was jeszcze chciałby ich do siebie zaprosić, do domu, to jeszcze są miejsca, dwie osoby się na razie zgłosiły, więc do dwóch miejsc oni pojadą i ja, ja mogę z nimi przyjechać, tłumaczyć. Jeśli znacie język angielski, to mogę wam nawet ich oddać i możecie z nimi pobyć i, i sobie porozmawiać, zapytać o co chcecie, dowiedzieć się czegoś więcej. Także jeszcze jest, są jeszcze możliwości, gdyby ktoś z was chciał ich zaprosić do siebie, czy na obiad, czy na kolację, to dajcie znać i, i, i wtedy przywieziemy ich. Oni będą samochodem, więc będą mobilni. Tak, trzy osoby z Indii plus Wout, nasz stary przyjaciel z Holandii, który założył tą pracę i jeździ tam regularnie dwa razy do roku, dogląda, zbiera pomoc finansową na tą służbę w Holandii, ale też my od lat tutaj Mamy udział finansowy, wspieramy ich finansowo, modlimy się za nimi, więc też tutaj chcą przyjechać, opowiedzieć co robią. Zresztą co jakiś czas przysyłają nam zdjęcia, od czasu do czasu wam pokazuję. Jakbym miał pokazywać, to co niedzielę miałbym tam wiecie, serię slajdów, ale nie robię tego często, od czasu do czasu, tylko przypominam, by się o nich modlić, pamiętać. Także będzie okazja ich też osobiście tutaj poznać i zobaczyć. Czy coś jeszcze są jakieś ogłoszenia ważne? Jakieś braterskie spotkanie mamy bracia umówione, nie? Na 10 czerwca, dobrze pamiętam? 8 czerwca, dzięki, w sobotę o 15, czyli 8 czerwca o 15 mamy braterskie spotkanie. Coś jeszcze? A, właśnie, za tydzień mamy Agapę i znowu powtarzam to, ale pewne rzeczy trzeba powtarzać. Dobrze jest, kiedy rozumiemy, że nabożeństwo, nasze zgromadzenie, to nie jest tylko ten czas tutaj. To, co za chwilę się będzie działo, jest równie ważne, jak to, co tutaj się przed chwilą działo. Nasze rozmowy. Niektórzy bracia, siostry nie odezwą się w modlitwie, nie poproszą o modlitwę, ale tak jak tutaj Paweł mówił, kiedy z nimi siądziemy, zaczniemy rozmawiać, to się otworzą. Potrzebują modlitwy, potrzebują wsparcia, potrzebują rady. Potrzebują czasami jakiejś praktycznej pomocy i to jest bardzo ważne, żebyśmy nie biegli tam do stołu, tylko coś szybko zjedli i poszli do domu. Nie robimy tego, ale tak tylko mówię, nie, nie to, żebym kogoś tutaj karcił, tylko żebyśmy mieli to nastawienie, że dalej służymy sobie, kochani. Dalej możemy z kimś tu usiąść, porozmawiać, pomodlić się, jeśli trzeba, więc wykorzystajmy dobrze ten czas. Kiedy kończy się ta część, a zaczyna się ta druga, kiedy tam pijemy herbatkę, jemy ciasteczko, kawę, pijemy. To też jest czas dalej naszej duchowej posługi. Nie wszyscy tutaj z Was stają, żeby mówić do wszystkich, ale wszyscy możemy się wzajemnie zachęcać, posilać, dzielić tym, co Bóg czyni w naszym życiu. I po to jest ten czas. I za tydzień też po to jest ta agapa. Nie chodzi o to, żeby tylko się razem w zborze najeść, ale chodzi o to, żeby spędzić ze sobą więcej czasu, móc ze sobą porozmawiać, więc też módmy się o to i w takim duchu też wykorzystujmy ten czas, który spędzamy razem. To tyle, ogłoszę jeszcze Iwan ma coś. Proszę. E, tylko chciałbym wszystkich, nie wiem czy Paweł już mówiłeś o Mazurach, ten nasz taki yeah. mini zjazd, no to tak osobiście jak już jesteśmy tutaj, jestem tutaj, to zaproszę wszystkich, e, a teraz zatem nie wyleczali z głowy, to jest przedostatni weekend, nie, przedostatni weekend w lipcu, będzie też ostatnie, ale niektóre bracia mówią, że przedostatnie, także zrobimy dwa. E, e, także no, no w sumie dwa weekendy, dwa ostatnie weekendy lipca, nie. E, robimy taki mini, mini zjazd chrześcijański na Mazurach. E, jak ktoś z Was poznał, tutaj Krzyszek z Kryszą byli, z, tam z Mazur z. Czy tam czy skąd to nie Z Łukty, czy tam gdzieś, gdzieś tam w okolicy Łukta to jest chyba tam nie? Także zrobimy u nich taki mini zjazd. Oni mają w działkę tam, także jak ktoś chce przy okazji pod namiotem trochę spędzić czas, jak ktoś woli. Jak nie, to mają tam też sporo pokoi. To można zostać u nich całkowicie za, no, tak za darmo tam ktoś chce coś zarzucić, wiadomo, jak nie chce ktoś u braci zostać, tam jest mnóstwo noclegów naokoło, także też miejsca przynacować można, jakby ktoś nawet chciał na, na jeden wieczór wskoczyć, to zapraszamy. No oczywiście będziemy słowo rozważać, modlić się, braterstwo czas razem, no i tam jest jeziorko blisko, naprawdę fajne jest, nie? także zapraszam Was wszystkich. E, chyba tyle. No także jak ktoś e, chce więcej informacji chętny, to do Pawła, bo wiadomo, że nie każdy ma telefon, nie? Czy tam do Adama, czy teraz nie. Jak macie jakieś pytanie, możecie zapytać, nie? Uff, teraz e, to się nazywa e, chyba Florczaki. Chyba Florczaki. albo może się mylę. Łuk, to, to jest chyba ta największa. E, no ale to ja z wszelkiej informacji udzielę, nie? Także mniej więcej... No, także jak ktoś, jak ktoś też nie, nie ma samochodu, to tam można bezpośrednio koleją chyba przyjechać i my tam z kolei z tamtych łuk czy gdzieś możemy Państwo odebrać, braci odebrać, bo w większości z nas będą z samochodami też, nie? Także jak ktoś myślę, że nie może, to na pewno coś wymyślimy, nie? No, także tyle. Dzięki. I jeszcze właśnie teraz, jak Iwan mówił, to mi się przypomniało, że dzwonił do mnie brat Paweł Grabowski z Ostrudy i jego siostra przez cały miesiąc teraz będzie tam na rehabilitacji w szpitalu. I niedaleko w okolicach Ostrudy, kawałek na południowy zachód, ale nad dwoma pięknymi jeziorkami, będzie miała wolny dom. I Paweł Grabowski mówił mi, że gdyby ktoś chciał przyjechać, nawet całą rodziną, sobie na miesiąc, czy na tydzień, czy na dwa, wypocząć w jej domu, to jest za darmo dostępny, tylko trzeba się ze mną skontaktować. Ja przekażę wszystkie szczegóły i, i on przekaże klucz, zawiezie jak trzeba nawet tam z Ostrudy do tego jej domu i można sobie odpocząć w pięknym, malowniczym miejscu nad jeziorkami. Także gdyby ktoś był zainteresowany, to dajcie znać, bo jest to ogłaszane w różnych miejscach, kto pierwszy, ten lepszy i można sobie odpocząć. To tyle informacji, zapraszam na herbatkę, kawę i dalszą społeczność.